Siema, siema, siema. Dzisiaj temat Holandia. Nigdy mało. Macie ochotę na holenderską jazdę? Zapraszamy na bemowo. Od 10 do 19 codziennie. Prawdziwy holenderski, kurwa, mać styl. Raz, raz. Zwariowane życie, ruszam w trasę któryś raz Nie po z miną maj, very nice Teraz dry, blank i high Kel jest tam, gdzie Amsterdam, wolności, smak Ludzie ostro wyjebani welba, Mają pogoda jak? Najbardziej dopisuje nam Be niczym tak, przemierza europejski szlak Jestem na tak, gdyż lubię podróżować chłopak Takie wypady dają energetycznego kopa Bardziej niż w babach odnajduje się w coffee shopach Tam klusze kręcę topa, tylko najlepszy towar Nie zadaw topa, popatrz sam jak to wygląda Do wyboru, do koloru, a się cieszy a, najwyższa pora oderwać się od szarości Zwykłego dnia naszej polskiej codzienności Nie strugaj pnia, minę ustaw radości Tak jak robię to ja, wyjebane po całości Wariopane życie Właśnie tak, właśnie tak, RPK Wariopane życie Ciemna strefa, 2013 Wariopane życie Daniel Morio, kariat na palm grupa Wariopane życie Kauk, kwa, życie zwariowane, życie wariackie Czy to jesień, zima czy wakacje Mam okazję zwiedzić kawał świata Więc lecę w trasę, tak to bywa czasem Nowy kawałek się nagrywa, nowy klip się kręci Za granicą gramy, nowy koncercik to z życia momenci, którym się jaram W którym jesteśmy w niebo wzięci. No to leci, słońce ładnie świeci Na bo wszystkie stresy, japa już się cieszy Najpierw koncert, tam Ferbia, Belgia Następny przystanek Amsterdam Ma tam coffee shopy, tam to nie narkotyk Problemy, kłopoty, zapomnij się o tym Już zapomniałem w trakcie pisania tej zwroty Zwariowane życie, zwariowane spraw obroty Zwariowane życie Właśnie tak, właśnie tak, jakby ka, variopane życie Ciemna 2013, variopane życie Na legalu, tak, słuchaj tego chopa, Popatrz na tych ludzi, weź, widać to po oczach Tutaj bez zamuki, nie, miasto nie zasypia Po powietrzu unosi się, zapaka napisa Dziewczyny w okienkach, weź klimat Coś druga to inna jest, a galapina lapina Przemierzamy teren zwiedzamy człowiek Na pełny relaksie, tak? Mimo ciężkich powiek na zieleni i tej rozrywki Ładuje energię nas, pozytywne zmysły Uśmiechnięte mordy, pozdrawiamy bliskich Z deski, ziemi, amsterdamskich liści tak się to tu to toczy, ej, życie zapierdala Na okręt, loty, wiesz, bardzo ciężka pania Zwariowane życie, my lecimy dalej Kończę swoją zwrotę i pozdrawiam wiarę Zwariowane życie Właśnie tak, właśnie tak RPK Zwariowane życie Ciemna strefa 2013 Zwariowane życie Daniel Morio, karat na Palm grupa. Zwariowane życie Bonus RPK, Więcej <śmiech> życia, kurwa się ma. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Witamy Was kurwa w Polsce, ale z, z holenderskim tematem rowerowym. Zapraszamy Was na Bemowo. Masz ochotę na holenderską kurwa jazdę? <śmiech> Przechwilania do no, kurwy. Ręki. Jezus Maria. Od poniedziałku do piątku. Weź tam wytnij tylko te kurwy. Dobra, gdzieś tam wytykuję. Od 10 do 19. Od poniedziałku do piątku, prawdziwy kolenderski styl. Ja zapewniam, a tych, za tych panów przepraszam. Spodaj.